Podnośnik, podnośnik. To, jest to jest inny nośnik. Podnosić może ciśnienie podnośnik krwi. Może ciśnienie. Skontaktuj się z lekarzem, Takie trzeba by na pewno jest to dla ciebie dobre. Podnośnik, dobrać podnośnik. Dobrać informacji i pozytywnych klimatów nośnik. Trzeba by na pewno. By na pewno. Zapraszam. Zapraszam. Niezależna audycja internetowa, góra się kłania. Gdybym był wczoraj, się bym powiedział, że jest 21 marca, ale jest... Yy... Po północy, tak, jest druga godzina. Jesteśmy w klubie krykiet i rozmawiam właśnie z zespołem Prime Profesy. Marcin, wokalista Marcin Wilczek pali papierosa, ale ma chwilę. Marcin, a nie a nie może, bo takie powiedz, co się tutaj dzisiaj dzieje. No, dzieje się dobrze, dzieje się dobrze. Ogólnie przedstawię chyba chłopaków, także tutaj pitara. Pitara, pitara, pitara, gitara. Gra na gitarze Statkiewicz, Piotrek tutaj jest... O, no, mikrofon. Dobrze. Biorę, biorę do, gar, do garści mikrofon. Piotrek Statkiewicz, gitara. Tomek najprzystojniejszy, najprzystojniejszy jest. Brzydki jak z kurczę ale wiesz. No. Także, także, także, także tu jest... Okej, okay, to jeszcze raz. Piotrek Statkiewicz, gitara. Tomek najbrzydszy w kapeli e, Tworek. Ładny jest, ładny. Kuba. Doktor. Bas. Konrad, Ceremuga, gitara następna, ja e, se gram od czasu do czasu na, na wokalu własnym. I jeszcze jest Ilaj, Ilaja nie ma, gdzie jest Ilaj? Ilaj, Ilaj, Koloz Izraela ogólnie, perkusista nasz nowy, także ogólnie, Prime Profesor. Whatever to me, whatever to I. A co się tutaj dzieje? Dzieje się fajnie. Jakieś cztery gęby widzę, które się patrzą, pokazują satanistyczne znaki. Nie, nie. Ogólnie gramy dla, dla kogo gramy? Dzieje się tutaj zajebiście. Gramy dla. Dzisiejszy koncert był poświęcony Romkowi. Romek Lajkosz, który był tutaj. Jakąś tak zwaną Inspiracją dla wielu ludzi z tego otoczenia, tutaj się spotkała dzisiaj fajna rodzina, fajne, fajni ludzie, ludzie z otoczenia w sumie, tu nie było jakichś tam outsiderów za dużo, Było ludzie, są tutaj ludzie, którzy jakoś tam w tym towarzystwie i w tym klimacie się czują, była fajna atmosfera, fajny klimat, fajna muzyka, różna, całkowicie różna, różnica, od punka, po gotyk, po skończył się na dżemie, był jeszcze Krzysiu Medyna, Wojciech Wesołowski, Wojciech Wesołowski, przyjaciel drzemu, który grał z nami dzisiaj, bo mieliśmy zaszczyt zagrać z nim, i w ogóle no fajna impreza, zajebista i no co... co możemy powiedzieć? Co możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć tylko to, że ci, którzy będą tego słuchać, że tu nie byli, no to mogą żałować. Także następnym razem wpadajcie. O, winny. Ja w ogóle ich nie znam, prawda? Ja siebie nie znam, ok. To powiem tak, ok. Tomasz, Tomasz jestem ogólnie tak. Jestem klawiszowcem w Pride i ogólnie powiem tak, że. Ogólnie chciałem powiedzieć, że szukamy klawiszowca. <laughs> Dziękuję serdecznie. Też, też, też jego szukam. Chyba, że Tomek kupi klawisz, to może zostanie. Jestem największym pesymistą w tej, w tej kapeli. Tomek już nie gra. <laughs> I Wszystko, co się dzieje dobrze, to dla mnie jest źle, a jak się dzieje źle, to jest wtedy dobrze, że tak powiem. Ale muszę powiedzieć, że Prime Prophecy jest najlepszą rzeczą, jaką mi się przytrafiła w tym kraju, bo, bo odżyłem. Myślałem, że już z muzyką skończę, ale, ale jednak moi przyjaciele i chłopaki, którzy mnie wciągnęli w to... Pomogli mi wrócić na nowy track, że tak powiem, życiowy. i teraz jest to dla mnie wspaniała przygoda i mam nadzieję, że będzie się toczyć. No i za prime profesji. Jedno możemy powiedzieć, że wyciągnęliśmy go prosto z kościoła. Dobry Państwu, chciałem pozdrowić mamę i tatę ogólnie Nazywam się Kuba, doktor, nazwisko mam i, i ogólnie gram na basie i e, też też, między innymi Nag nagrywam teraz nowy materiał ogólnie Staramy się w swoim studiu, który żeśmy wybudowali ciężko Zeszło nam to kurwa pół roku sorry, przepraszam, że słowa Lała się krewi to bardzo się lała przy budowie studia i ale żeśmy w końcu je wybudowali i jest zajebiście wszystko jest pozytywnie nagraliśmy dwa numery teraz jesteśmy w trakcie ich ogólnie się lansujemy to. lansujemy się bardzo się lansujemy ogólnie jesteśmy w trakcie miksu i nagrywania wokali właśnie teraz Nagry... Także niedługo na MySpace naszym będzie można usłyszeć nasze nowe kawałki, i no nie wiem, no i tyle. A chciałem jeszcze moją żonę pozdrowić. Oh my God. Można, mo <śpiew》> można, można, wszystko można, można pozdrowić. Daj. Nie chcę, Ale czy mógłbyś to udać? Alia, jo! Namu namu, Saranie? To co mogę po krańsku powiedzieć, tylko to powiedziałem, także y, tak, przekazuję mikrofon mojemu y, tutaj gitarzyście, naszemu gitarzyście Konradowi Ceremudze. O, o, o, brawo, brawo, brawo, brawo, No dobra, dobra Dzień dobry i dobry, dobry wieczór Ja to wszystkich pozdrawiam, Polaków i a, nie Polaków, Polaków Muzułmanów, Chińczyków, wszystkich a, Żydów i.. A, no ja gram na rytmie. Próbuję przynajmniej. A, a, a, tak, uh, my też powiemy zespole, no, przyjęli mnie, chcący czy nie chcący. Uh, uh, trudno powiedzieć, no, były przerwy, ale, ale że się staram, to ty, prawda? No i, tak, szukamy dźwięku, ale to cały czas, to cały czas, to cały czas. Bez niego, tych eee, takich, tak, tam tak słychać, prawda? Bez Konrada by tego nie było ogólnie, nie? Tak, tak samo jak bez nas wszystkich, nie? By była, kurwa, chujnie. No, no jest nas sześciu jest, jest, jest, jest fajnie. Jest fajnie, jest super. Kapela jest ogólnie... Yy, przeinacza się teraz. Teraz gramy zupełnie inną muzykę niż graliśmy na pierwszej płycie. E, próbujemy grać e, gotyk, albo cokolwiek to oznacza. E, gramy w sumie od, od trzech lat, ale, ale nie wszyscy razem. Także długo żeśmy szukali perkusisty. No i ja też chciałem pozdrowić Kuby, dziewczynę. Generalnie się lansujemy, mamy, mamy wielkie cele i, i tylko, tylko kwestia czasu, żebyśmy coś zrobili takiego dużego. Tyle. Ciężko powiedzieć, Dwa, w 2001 chyba zagraliśmy, zagraliśmy pierwszą płytę, tak? Nie. Nie. 2005? A ja, jaki teraz mamy rok? 2009? No nieważne, gdzieś koło 3 lat gramy, ale perkusistę mamy mamy nie, nie, niedawno. No, to tyle o kapeli. Co to dużo gadać, no. Ludziska, kochani. Prime Prophecy, kapela, która powstała w tym składzie od jakiegoś chyba, 2006 chyba 2005, miesiąc tym. Wcześnie, wcześniej istniała... Ten, ten wywiad powinien być prowadzony na trzeźwo. No, powiedzmy. Jest to kapela, która powstała na zgliszczach byłej grupy Prosto, powiedzmy. Która zaczynała w jakimś tam, powiedzmy, szczątkowym składzie. Później było Propain, które jakoś już tam bardziej więcej zaistniało na tym West Padole, a później zdecydowaliśmy, że będzie to Prime Prophecy. Prime Prophecy nazwa, która jakoś tak ma metaforycznie trafić w jakieś tam praktycznie no, każdego odbiorcę. No. To o to nam chodzi. Chodzi nam o to, że nie chcemy się zamykać w jakichś klatkach, nie chcemy się zamykać w jakiejś tam perspektywie ludzi, którzy przychodzą sobie tam z undergroundu. Kocham underground, naprawdę. Jesteśmy bardzo ludźmi otwartymi na underground, ale chcielibyśmy też być ludźmi, którzy po schodach pójdą bardzo wysoko z tego undergroundu, którzy pójdą do, z undergroundu do nieba. No O co nam chodzi? Chodzi o to, że spotkała się fajna grupa ludzi. Spotkali się ludzie, którzy... W sumie każdy czuje coś innego. Każdy ma jakiegoś innego blusa, Każdy ma jakieś inne problemy, jak każdy z nas wszystkich. Także myślę, że stworzyliśmy fajny kompromis. Stworzyliśmy muzykę, która nas łączy, nie dzieli. Problemy są. Nie można powiedzieć, że nie ma, bo zawsze są i będą, i... ale właśnie kwestia kwestia naj, najlepsza w tym wszystkim i co, mi, co mnie osobiście podoba się w tym wszystkim, to jest to, że zawsze potrafimy się jakoś tam dogadać, no. nie, ma, nie było jeszcze, jeszcze nikt se po nie dał, no. <śmiech> <śmiech> Jeszcze se nikt po nie dał, ale, ale ogólnie, no, były jakieś tam bardzo jakieś tam ekstremalne tematy, ale było fajnie i dogadaliśmy się i, jest, i dogadujemy się, także Dążymy, dążymy do celu. Celem jest co? No celem jest, mierzymy bardzo wysoko. Celem jest sukces. Celem jest sukces. Celem jest sukces. Jakkolwiek i ktokolwiek by tego nie odbierał. Naszym celem jest sukces. Jeżeli byśmy, powiedzmy, nie dobrnęli do tego sukcesu, i tak jesteśmy ludźmi szczęśliwymi, ponieważ już gramy, jest fajnie i każdy jest zadowolony. No jest najwiście, naprawdę. W tym momencie jest... Zajebiście i każdy w tym momencie naprawdę może z ręką na sercu powiedzieć, że już dopełnił swego celu w jakiś tam sposób. Naprawdę stworzyła się fajna ekipa, jesteśmy rodziną i zapraszamy wszystkich na nasze koncerty. Jeżeli kiedykolwiek usłyszycie nazwę Prime Prophecy, będzie to, mam nadzieję, to Wy ocenicie, ale będzie to, mam nadzieję, fajna atmosfera, fajna muzyka, fajny klimat, fajny przekaz. Będzie to coś, co będzie ruszać... I człowieka tak zwanego ziomala, i człowieka tak zwanego dżemowca, i człowieka tak zwanego heavy metalowca. Chcemy właśnie to połączyć. Byłoby bardzo miło, gdyby się to udało. Ale tak powiedzieliśmy wcześniej. Będzie dobrze. Dzisiaj, przy, przy, przy dzisiejszym właśnie tutaj e, smądzie papierosów, gdzie siedzimy w tym momencie. Gdzie nie można palić ogólnie, bo to New Jersey Nowy, czy tam Nowy Jork. Zakazali. Spotk no, zagraliśmy fajny geek fajny geek Zagraliśmy dla Romka, Romek, Romek, człowiek, który kiedyś tam, kiedyś tam, no kiedyś tam, graliśmy z nimi, człowiek z, z gościem, kolo, który mieszka w Kanadzie, kolo, który jeszcze niedawno mieszkał w Nowym Jorku, kolo, który na, dawał inspirację nam wszystkim, dawał inspirację wielu ludziom, którzy nie są z naszego otoczenia, czyli z profesji, profesji z naszej rodziny. Ludziom, którzy dzisiaj tutaj naprawdę pojawili się, ludziom, którzy, których było tutaj sporo w sumie, których było, nie wiem, powiedzmy, 200-300 osób, no, było dobrze. Był to koncert charytatywny, znaczy nie charytatywny, nie można tego określić charytatywny, bo charytatywnym to można określić, powiedzmy, był to koncert poświęcony, nie poświęcony, przeznaczony. Był to koncert przeznaczony dla Romka, dla naszego przyjaciela, żeby pomóc jego rodziny jemu, człowiek, który niestety miał wypadek. Zalało mu mózg krwią, no miał wylech w do mózgu. Świetny wokalista, gość, który był przyjacielem Tadeusza Nalepy, który już niestety też nie żyje, ale no, znaczy, który niestety nie żyje, bo Romek żyje i będzie żył, i będzie z nami grał. Także zapraszamy jeszcze raz. Poś y też pozdrawiamy tutaj wszystkie kapele, które dzisiaj zagrały od samego początku. Wymieniając Raggedy, i nasi przyjaciele, drodzy był PCK, dawna apteka. Krzysztof Medyna świetny i niesamowity saksofoniarz z Polski abstrakcja, pankowa kapara która przekształciła się niesamowicie z takiego troszeczkę hopa siupa na tralalala hopa siupa czyli na zasadzie świetnego, takiego rytmicznego regowo skanka e, punka no i pozdrawiamy też Prime profesji, których nie znamy, ale no mam nadzieję, że kiedyś poznamy no Ogólnie wehikuł Czasu, kapela którą tworzymy, tworzy kilka osób z Prime Prophecy, z Ragedy i Wojtek, Wojtek Wesołowski, który tutaj jest przyjacielem Rzemu, który dołączył do nas dzisiaj. Było nam niesamowicie miło. No i ogólnie fajna atmosfera. Dziękujemy klubowi, klubowi tutaj, dziękujemy klubowi Cricket Club, którym można było tutaj dzięki serdeczne w ogóle... Leszkowi Świerczowi, że mogliśmy wystąpić. Leszek Świercz to jest osoba, która chyba, której chyba nie trzeba przedstawiać. Nie wiem, czy trzeba, czy nie trzeba. Zależy, kto tego słucha, ale to jest osoba, która miała do czynienia z największymi gwiazdami i plejadą polskiej estrady w, w ubiegłych 30 latach. Także było naprawdę sympatycznie. Chcielibyśmy teraz jeszcze przekazać, ja osobiście chciałbym przekazać mikrofon osobie, która dołączyła do nas niedawno, czyli nasz perkusista, Ilaj, który jest... Wszyscy jesteśmy Polakami. Ila jest Izraelczykim. Pochodzi z Izraela. Czyli, Ilaj, just say something. Just say something in Hebrew. Just say hello. Say hello to everyone, whatever. Just say greetings. Say whatever you want. I'm serious. It's like, you know, just do it, bro. Do it. I said, you know. Yeah, that was our drummer. He joined us music yeah yeah yeah in hebrew you can you can say in hebrew man Wine hebrew o oh, kurwa kurwa kurwa kurwa Karol some drummer to był to, to było się nasz y, y, perkusista także nie wiem nie wiemy Chcia, y, to był właśnie nasz perkusista i chcę właśnie mu mikrofon przekazać także Say something, Eli, say something to, I don't know, to your family. Say something about the band, man, whatever. I love my band. I love my family, my brothers. I love you. I love everybody. Thank you. Yes, that was our drummer right now, right right there. That was our drummer. So uh, we would like to uh, say thank you to everybody and uh, thank you for the, for the interview. And um, have a good evening, have a good day and... Uh, Just peace on you from Prime Prophecy. Bye! Bye. Bye. Bye. Bye. Godzina jest druga 26 dokładnie, na moim zegarku tak właśnie pisze, także będziemy kończyć pomału, ogólnie chłopaki tutaj składają sprzęt, dobra, daję daj mikrofon naszemu wokaliście, bo ja się widzę, nie potrafię się wypowiadać w mediach, także, do, no, nara! Właśnie nastąpiła godzina magiczna, gdzie Wyjebali na sprawie z klubu. <śmiech> nie, nie, nie. Jest tutaj New Jersey, druga czy dziś, nie można pić alkoholu do godziny drugiej, także. Prawa nowojorskie czy. New Jersey... W Nowym Jorku jest to samo, tylko w Nowym Jorku można do czwartej, ja w New Jersey gramy teraz, także rzut beretem, przeżykę tylko, ale. Druga, druga godzina i nie można już pić piwa. No Koncert musi się skończyć o godzinie drugiej. Ogólnie wszystkie imprezy e, charytatywne i nie tylko muszą się kończyć o godzinie drugiej. Także jest druga trzydzieści, a my dalej pijemy piwo, które musimy już skończyć szybciutko. Bo zaraz przyjadą kapę z ewentualnie... E, nie, powiedzmy upomną. No. <śmiech> nie, nie, będzie dobrze. Także jeszcze raz. Wszystkiego dobrego wszystkim, którzy jeszcze nie śpią. Wszystkiego dobrego dla wszystkich, którzy będą tego słuchać i zapraszamy, tym bardziej, tym bardziej, że jesteśmy naprawdę otwarci na wszystkich, na wszystkich, na wszystkich ludzi. Okej, okay, ja w, dwa, w 2006 roku nagraliśmy płytę Perfection Finally Has Its Price. Jest to nasz pierwszy album jako Prime Prophecy nagraliśmy go w ekstremalnych warunkach, ale... W sumie z, zawo w zawo z zawodowym efektem, że tak powiem. Także pierwszy album, coś, zbieranina pomysłów z głów sześciu chłopaków, którzy całkowicie w pewnym momencie, na samym początku, do siebie nie dorośli, że tak powiem, bo to były same początki, to było już pierwsze sześć miesięcy istnienia Prime Prophecy. Szczerze polecamy, jest to muza dobra, dobra, bardzo dobra, nie chcielibyśmy, dokładnie, nie chcielibyśmy w tym momencie za bardzo tego e, idealizować, ale nie jesteśmy w stu procentach z tego zadowoleni, myślę, że z roku na rok da, y, mamy większe postępy, możemy się pochwalić jakimiś większymi ambicjami, i co można więcej powiedzieć, no jak będzie następna płyta, wyjdzie już niedługo, w przyszłym roku planujemy wydać następny album, który jeszcze nie ma nazwy, ale będzie to bardziej album gotycko-melodyjno-metalowy czy whatever. Ogólnie album, który myślę, że dotrze do każdego, do każdego wyznawcy czegokolwiek i o to chodzi, no co tu więcej powiedzieć. Także szczerze zapraszamy, słuchajcie Prime Prophecy, bądźcie z nami, wspierajcie nas. Ja pozdrawiam swoją żonę, Iwonę, która jest teraz w domu, w domu z moim dzieckiem, z moją kochaną córką Martyną. I pozdrawiam ogólnie też wszystkie żony, które tutaj są i girlfriends i te... Nie, <grybujesz> nie, finances too. Nie, także... Chłopaków. Bądźcie z nami. Co tu więcej powiedzieć? Bądźcie z nami, my jesteśmy z wami, gramy tylko i wyłącznie dla was. To wy jesteście naszymi mentorami. Nigdy w życiu nie byliśmy ludźmi, którzy chcieliby być. Dobra, ja ci powiem, ja ci pomogę. Ja chciałem powiedzieć, bo tak słuchałem kolegi i mi się nasunęła taka myśl, że Prime Prophecy gra dla ludzi. Bez ludzi nie ma Prime Prophecy i ten sukces, o którym mówił wcześniej Marcin, to mamy na myśli granie dla jakichś naprawdę dużych stadionach, dla jakichś dużych rzeczy ludzi i i, I to jest główny cel. E, no i dziękuję. O, a propos. zostaliśmy zakwalifikowani na festiwal, który... Teraz mamy meeting, za trzy tygodnie mamy meeting, bo gościu wysłał maila. Festiwal, fajny festiwal, który... Znaczy, to będzie bitwa kapel wcześniej, zanim na ten festiwal pojedziemy, ale my cenimy swa, naszą muzykę na tyle, że myślę, że może to yy, mieć sukces. Jeżeli odnieść sukces, jeżeli nie odniesie, to będzie następny, no. Także będzie dobrze. Także festiwale, festiwale, festiwale, jeszcze raz festiwale, to jest nasza droga. Oczywiście każda jedna impreza, każdy jeden cel, każda jedna knajpa, nawet dla jednej osoby, nawet dla, za przeproszeniem, psa z kulawą nogą, zawsze zagramy z serduchem, ponieważ gra się dla wszystkich. Prime Prophecy jest kapelą, która powstała w świecie polonijnym. Prime Prophecy jest to kapela, która powstała dla wszystkich, nie tylko dla Polaków. To jest kapela, która powstała dla człowieka, który pochodzi z, nawet z najbardziej odległego zakątka tego świata, ma taki mamy cel. Szczerze powiedziawszy na samym początku, jak wszyscy najprawdopodobniej jako świat polonijny tutaj Troszeczkę mentalnie zachowywaliśmy się po polsku z tego względu, że no, wychowaliśmy się tam wszyscy, wszyscy, każdy ma korzenie polskie i każdy myślał, niby żyjąc tutaj w sposób polski. Dużym kopem, takim totalnym kopem, który nas zmobilizował w jakimś tam innym kierunku, przynajmniej dla mnie, nie, nie odpowiadam za chłopaków w tym momencie, ale przynajmniej dla mnie było przyjście do kapeli Ilaja, który wprowadził do kapeli taki troszeczkę inny vibe, taki na próbach zaczęliśmy grać po angielsku, było to takie, zaczęło się to robić takie bardziej international, powiedzmy, jak, jak to jak to Tomek powiedział. Zaczęło, zaczęło się to robić z innym sensem. Mamy z, m, mamy kawałki po angielsku, ale szczerze, z mojej perspektywy ogólnie nie wypowiadam się na temat chłopaków, ponieważ nie mam ich mózgu i nie, czuję ich, ale powiedzmy, nie będę się za nich wypowiadał. Z mojej perspektywy ja odbieram tamtą płytę, powiedzmy na zasadzie troszeczkę. U, Uderzaliśmy tak bardziej w świat polonijny, przynajmniej z mojej strony, bo tak, tak, tak rzeczywistość nas nakierunkowała, ukierunkowała w jakiś sposób. Na... Śpiewamy po angielsku, tak. Śpiewamy po angielsku, i ale mentalnie, duchowo, z sercem powiedzmy jakoś tam. Moje serce osobiście było nastawione w innym kierunku. W tym momencie moje serce się przestawiło, jest otwarte na cały świat. Nawet na Obamę. Krótko myśl. Krótka myśl. A ja, mi się wydaje, że mimo wszystko Prime Profesji to jest europejski zespół. Ale mamy inspirujemy się amerykańskim, czy jakimkolwiek jakąś, muzyką z, ze świata. Ale wydaje mi się, że, że na, jeżeli ktoś słucha tego, jestem, nie jestem, że tak powiem, osobą, która może być tutaj obok i powiedzieć coś z zewnątrz, ale wydaje mi się, że jednak jesteśmy europejscy. Że to brzmienie jest jednak europejskie, chociaż gramy na amerykańskich wzmocniaczach. Ale to wszystko jednak jest, jest, jest europejskie, jest, ale na pewno się inspirujemy mocnym brzmieniem amerykańskim, ale tak samo fascynują nas nawet techno rzeczy czy tam, czyli już niemieckie powiedzmy, albo nawet francuski rap, także jesteśmy otwarci na każdy chyba rodzaj muzyki, tylko musimy to czuć w sensie, jeżeli nam to odpowiada, to jesteśmy za tym, nie zamykam się w żadnym w żadnym, że jak powiem żadnej szufladzie, ale jeżeli to będzie brzmiało jak Prime Profesji, to, to będzie dobre. Czyli możemy grać techno, możemy grać bluesa, możemy grać naprawdę Bosto, bo le... ale Prime Profesji to jest coś, co wszyscy na sześć musi czuć. Nazwę wymyśliliśmy, wymyślił w sumie Marcin. Ten, ten, te profesy nam chodziło jakiś czas, tam mieliśmy takiego, na, na okładce pierwszej płyty był taki profet na... E, to wyszło z połączenia naszych twarzy, jakby ktoś się interesował. Ta twarz, która właściwie płówka w twarzy powstała z części ciał naszych e, członków na Photoshopie. I z tego się stworzył taki, jak gdyby, profet. Potem wyszło Prophecy, potem miało być Good Prophecy, potem było God Prophecy, a w końcu było Prime Prophecy, ale e... no i tyle w sumie. Dziękuję. <grych> Jurkowi. Jurek, co, nie, nie? No nic, ja nic Przyjaciel zespołu Jurek. Jak się podobał koncert Prime Prophecy dzisiaj? Po polsku? Po po koncert był zajebisty. Prime... Ale ty, no ja... nie, no... Prime... A oh. Weź mi do ręki co Ci się nie podobało, to mogę, nie mogę. Ten mikrofon o ludzi widzę. Jestem, jestem. Słuchajcie, Prime Prophecy, uh, kicked ass, they rocked... Uh, no, było zajebiście, no. Nie, no nie dawajcie mi tak na, na spad. Okej, daj kik. Nie, nie ma... No, podnośnik podniósł na duchu. Co państwo powiedzieli nie. Co ja ci powiedziałem? Było szczerze, no. Szczerze było, że ja nigdy nie słyszałem uh, Prime Prophecy przed tym, ale uh, pierwszy raz usłyszałem i no, wilku dał czadu, bo... Kur... Nie, no nie, nie dawajcie mi tak naprawdę. No, no dał czadu, dał czadu. Ja jestem do dupy w takich rzeczach. Dasz mi na mikrofon i ja, ja sok. Ja <sok. śmienia> I tam nie, I'm oczywiście, że może. Daliście czadu, daliście podnośnika od Prime Profesji. Tak, no ja mówię właśnie o podnośniku. No wszyscy podniósł nas na duszy, tak samo, że tu był. To już muszę przejąć pałeczkę. Połe, przejąć pan, pan z mojej lewej. Niestety, myspace.com slash prophecy było zajęte. Ale, ale jeżeli ktoś bardzo chce wejść, to jak pisze Prime Prophecy i do tego band w jednym słowie, czy Prime Prophecy Band, to, to powinien wejść na naszą stronę. Poza tym mamy y, stronę PrimePhecy.com, ale jeszcze nie działa. <głosy> <głosy> ale będziemy się lansowali w tym Chyba roku, działało, także nie działała, nie? chwila działała, także mamy jakiś, mamy jakiś sukces. To jeszcze ja, pan doktor tutaj, właśnie basista i chciałem pozdrowić mojego brata, który żyje w Londynie i się spodziewa w ogóle dziecka, także... Wnuka się nie, jeszcze się wnuka nie spodziewa, no! Na razie się spodziewa dziecka, także bęka młodego i chciałem ich pozdrowić w ogóle wszystkich i A wiem, że będzie! Ja wiem, że ja wiem. Także chciałem ich potrafić bardzo serdecznie, tak samo moją bratową i mojego brata i od tego, który będzie tam, jest tam w brzuszku i, i. i ten ktoś jeszcze nie wiem. I dziękujemy wszystkim za przybycie na w ogóle tą imprezę. Była zajebista impreza. chujomy. Nie, nie będę tak mówił, Ma, e, ogólnie miejsce było zajebiste, ogólnie fajne miejsce, bardzo fajne miejsce, trochę mało ludzi przyjechało, ale no, nie, no wiesz, y, wiecie, wytnie się, bawimy się wszyscy tak jak się bawimy i y, staramy się robić to co, się, to co robimy, nie? czyli kurwa robić muzykę i kocham was wszystkich, także na razie panowie i panie, na razie. I can see your eyes, I can see your face, look into your smile, I know God exists, in darkness of life will stay. właściciel klubu krykiet, pan słynny świerść Proszę powiedzieć, czy ten klub jest czynny, czy on jest zamknięty? Bo my nigdy nie wiemy, czy on jest czynny, czy, czy on jest zamknięty. A, yy, czy byłeś dzisiaj w klubie? Oczywiście. Dzisiaj klub jest czynny. To znaczy, że jest czynny. Skoro dzisiaj jest czynny, to jest, jest zawsze czynny. A już teraz powinien być zamknięty właśnie. Już jest po, po, po godzinach. Podnośnik? Jaka, jaka dobra nazwa? Podnośnik. Podnośnik dat US. Ile lat pan prowadzi ten klub i kto grał w tym klubie? No, za późno jest, żeby zacząć wyliczać zespoły, ale... A, znaczy, akurat ten klub kupiłem 21 lat temu. A kto grał, to, to, to, to wiesz, właściwie nie, kto nie grał. No, wiesz, yy, większość polskich zespołów, yy, zespołów, solistów. Jeżeli byli soliści, to sami akompaniowałem. Jeżeli były byli, byli zespoły, to graliśmy na zmianę. Dużo zespoły, wszyscy, wszyscy tu występowali. Co jeszcze chciałbyś mówić? ja myślę, że my musielibyśmy spotkać kiedyś o innej godzinie innym razem, ale czy ten lubi on jeszcze inny? Rafał na razie oczywiście tak? Tak, to... no bo słyszałem, hm. że on jest raz opięty, raz razy troszeczkę się zmieniło o, kilka lat temu kiedy zmarł mój młodszy brat zaks, który grał na saksofonie z moją grupą <tava tostanee> troszeczkę, jak gdyby wyhamowałem ze sprowadzaniem zespołów z Polski, zacząłem robić mniej koncertów, mniej spraw, natomiast klub istnieje w dalszym ciągu. Jest, jest dużo, dużo różnych innych imprez, innych zespołów, dużo amerykańskich zespołów. Zresztą nawet ten okres świetnej działalności, świetnej działalności przy masie polskich zespołów w dalszym ciągu występowały zespoły e, amerykańskie. Często było tak, że w jednej sali występowały zespoły polskie, w drugiej, w drugiej e, e, amerykańskie. Na przykład pamiętam, kiedyś na górnej sali grała Republika i Kult i zabrałem na dół Kazika, i usłyszał pięć znakomitych tak dobrych kapel amerykańskich, że wrócił do Polski mówił, yy, co mi opowiadał Grzesiu Ciechowski, że, y, że Kazik wrócił do Polski i opowiadał, że to tylko Ciechowski grał na górze, ale ja grałem z Amerykanami na Dolnej Sali w Polsce, tak, tak Kazik opowiadał, to są słowa Grzegorza. Zawsze coś się działo. W, w tym momencie jest troszeczkę inna działalność, ale w dalszym ciągu klub istnieje, oczywiście. Czyli, czyli co tydzień tutaj się coś dzieje, tak? Pewnie, że tak. Naturalnie. Znaczy, ja jestem z Nowego nie wiem, bo byłem to tak na orkiestrze pomocy. Także tu się działo. Tak, tak. To, to zawsze się działo. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zaczęła swoją działalność u mnie w klubie. W, w tym samym roku, kiedy Jurek zaczął w Polsce w 1992 roku, wysłał człowieka do mnie i tutaj zrobiliśmy imprezę e, pierwszą w Stanach. Nawet Polonia przychodziła do mnie, pytali się... To też ten świerdz wymyślił i znowu pieniądze na coś zbiera. Wtedy nie, nie, nie wiedzieli, o co chodzi w ogóle. Czyli rozumiem, że nazwę to pan wymyśli osobiście. Jaką nazwę? No, krykiet świerszcz. No, tak, to od no, nazwiska, tak, oczywiście. Że to prawdopodobnie będziemy musieli zaraz się ewakuować, gdyż jest troszeczkę późno już. Już generalnie powinien klub, być, kluby, klub powinien być zamknięty, także jest, jest dosyć późno. A z Nowego Jorku skąd? Co to jest? Tutaj ma pan adres podnośnik DadUS. Ja robię takie audycje. Audycje, wywiady z Polakami, podnośnik DadUS. trzeba mieć tylko quick to można posłuchać i tam na pewno usłyszy pan ludzi, którzy tutaj przychodzą. O, Także ciekawe, za ciekawe. I 4 marca będzie właśnie odcinek właśnie o Prime Profesie, bo to, bo to dobra kapela. Fajne, nie? w ogóle dzisiaj, dzisiaj miałem dużą frajdę, ponieważ usłyszałem dużo fajnej muzyki. Jest to budujące, jak się słyszy polskich, polskich muzyków grających fajną muzykę. Także to dzisiaj naprawdę miałem dużą frajdę. Dziękujemy bardzo i będziemy po powolutku się ulatniać. Słuchajcie, może, może po jednym zdaniu na koniec, bo będziemy wychodzić. Zakończą zakłamanie zwycięstwo za ufania zamknięcie za wbraniania zabawa zarabiania za węczowo znaczy ogólnie jeszcze miałem dorzucić wcześniej, ale nie, nie, nie miałem możliwości właśnie mikrofonu, że Marcin jest tekściarzem. On ogólnie pisze wszystkie teksty w zespole. I tak jak powiedział, że na pierwszej płycie no, dążyliśmy, tak jak wychowaliśmy się w Polsce, tak graliśmy dla Polonii bardziej niż, niż tutaj dla amerykańskiego yy, klimatu, towarzystwa. Ale po wielkich orkiestrach, które tutaj żeśmy mieli możliwość brać udział i tak samo jak Ilaj, który do nas dołączył, yy, doszliśmy do wniosku i zrozumieliśmy, że jednak no, nie możemy grać tylko dla, dla Polonii i dla siebie, bo w sumie nie jesteśmy w Polsce. Yy, dlatego zaczęliśmy pisać angielskie teksty coraz bardziej i teraz tylko jedynie tekst, yy, angielskie teksty <śmiech> więc yy, mam nadzieję, że prędzej czy później na jakąś tam skalę yy, yy, przekażemy to, co Razem złączyliśmy wszystko i dążymy przy nagraniu nowej płyty, bo jak Marcin wcześniej też wspomniał, wszyscy się wywodzą z innego stylu muzyki też klimatu, bo Kuba nasz basista jest hardkorowcem, Konrad też metal i hardcore, Piotr to oczywiście znany Jimi Hendrix, nasz solista gitarowy. Nasz ilaj perkusista jeszcze nie wiemy do końca, w, w czym w siedzi, ale, ale chce z nami grać, polubił nas i my jego owszem i przyjęliśmy go do rodziny tak samo jak, jak, jak my siebie. I ja ogólnie wziąłem się z jakiejś tam klasyki, przyszedłem jazzu trochę popu i wszystkiego co, co można zebrać. Słucham i każdą z tego muzyki. Także jak wszystko to razem złączyć, no to takie sześcioosobowe małżeństwo to ciężko ogólnie skompromisować, ale dajemy radę i bardzo się szanujemy i dążymy do, do, do tego do sukcesu i co możemy zrobić. Ogólnie jeszcze też na koniec, skoro to będzie w, i w Polskim Radiu, i może gdzieś w Irlandii, tak jak yy, nasz tutaj y, w internecie też będzie, no y, pozdrawiam też swoich kuzynów y, Bartka i Grzesia, którzy siedzą w Irlandii i naszego, y, mojego przyjaciela serdecznego też Jasia y, Pańczyszyna z Polski. On za niedługo, pod koniec, w sumie teraz chyba będzie się żenił, także wszystkiego dobrego, wiem, że byłem zaproszony, przepraszam, że nie mogłem się zjawić na, twoje, na Twojej uroczystości, ale życzę Ci jak najlepiej i mam nadzieję, że się spotkamy wkrótce. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, życzę, pozdrawiam wszystkich, zapraszam na Prime Profesy, gdzie tylko będzie to możliwe i na strony i na naszą klasę i na MySpace, także wszystkiego dobrego i do usłyszenia. No dobra, fajna impreza, fajną imprezą, ale no, <śmiech> Pram Profesji musi już, za przeproszeniem, w pół do trzecie jest, można mówić inne słowa, czy nie inne? Dobra, no to Pram Profesji musi już troszeczkę się zwijać, że nie powiem spierdalać, bo już jest późno, także musimy się jeszcze napić wódki, musimy rozpakować sprzęt, spakować sprzęt, itp. itd., także pozdrawiamy wszystkich, wszystkich, wszystkich na całym świecie, wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy i z kochani, bądźcie z nami. My jesteśmy zawsze z Wami. Nara, cześć, trzymajcie się. No skoro bez cenzury i bez, um, bez obijania w bawełnę, dziękujemy Wam wszystkim. Zapraszamy na nasze, nasze show, na... dziękujemy Wam wszystkim i życzymy wszystkiego najlepszego. Mamy dokładnie za 12 godzina trzecia w nocy. Pusty już klub, ulatniamy się z dymem papierosowym. Słuchajcie następnego odcinka. Na razie.